Opowieści Pastora Przedsiębiorcy Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej, znajdę go. Tak powiedział Edison. Mam trzy pytania do Ciebie. Pierwsze, czy wykorzystujesz w pełni swój potencjał? Drugie, ile swojego potencjału życiowego wykorzystujesz? I trzecie, czy wiesz, jak rozwinąć swój potencjał? Pozornie teraz odbiegnę od tematu. Wakacje tego roku były dla nas wyjątkowe, dla mnie i dla mojej rodziny. Po pierwsze, całe wakacje spędziłem z rodziną, co oznacza, że nie wyjeżdżałem na szkolenia. Tutaj taka dygresja, kiedyś spotkałem znajomego i coś rozmawiamy. Ja mówię, jak ci minęły wakacje? Ja mówię, o fantastycznie, całe wakacje nie prowadziłem szkoleń. On zrobił smutną minę, i współczuje. Ja mówię, a czemu? A mieliście za co żyć? Ja mówię, no tak. Mówię, a to zazdroszczę. Więc tak, oczywiście miałem kilku klientów Skype'owych, mieliśmy trochę oszczędności, ale tak postanowiłem, ponieważ przed wakacjami już czułem, że naprawdę brakuje mi czasu dla rodziny, jestem przemęczony, więc całe wakacje spędziliśmy z rodziną. Miałem tych kilku klientów, ale dużo podróżowaliśmy, odwiedzaliśmy znajomych, spędzaliśmy czas ze sobą oraz pisałem swoją książkę Od pasji do biznesu. Natomiast gdzieś tam z tyłu głowy, nie wiem, czy też tak masz, gdzieś tam z tyłu głowy tak miałem poczucie, że czegoś tu brakuje, że Coś jeszcze powinienem stworzyć, ale nie wiedziałam o co chodzi. I czasami są takie spotkanie i o jednym z takich spotkań chcę powiedzieć, które coś aktywują, ponieważ tak jak mówię, wakacje były luźniejszym czasem, więc spotkałem się z różnymi znajomymi, których nie widziałem już dłuższy czas. I jeden z nich powiedział mi w pewnym momencie tak, a co teraz robisz? Ja mówię, no piszę właśnie najnowszą książkę od pasji do biznesu. On mówi, słuchaj Andrzej, powiedz mi, piszesz książki, nagrywasz dwie audycje w tygodniu, prowadzisz szkolenia, masz indywidualne coachingi, wynajmujesz mieszkania, masz rodzinę, podróżujesz. Jak znajdujesz na to czas? Skąd masz energię do tego? Skąd bierzesz pomysły? Jak wygląda twój dzień? Zasypał mnie mnóstwem takich pytań, długo rozmawialiśmy, ale to coś uaktywniło we mnie. Po prostu olśniło mnie, że to są kwestie, o które bardzo często jestem pytany. A w myśl zasady, gdy przynajmniej trzy osoby zadają ci to samo pytanie, to stwórz produkt, tak powtórzę, gdy przynajmniej trzy osoby zadają Ci to samo pytanie, to stwórz produkt, zacząłem spisywać swoje strategie oraz, które pomagają mi prowadzić właśnie takie, taki styl życia i zobaczyłem, że za tymi strategiami kryje się pewna koncepcja w patrzeniu na życie. Czym jest koncepcja w ogóle, tak, czym jest myślenie koncepcyjne? To tak jest z znajomością liter. Znasz każdą literę z osobna, ale kiedy tworzą one wyraz, to brzmią zupełnie inaczej, nabierają nowego sensu. Być może te strategie, które przedstawię, będziesz znać, ale w kontekście pewnej całości, pewnego pomysłu na życie, one nabierają nowego sensu i nowego znaczenia. Przyznam szczerze, że jeden z największych komplementów, jaki słyszałem, to kiedyś pewien człowiek, który przedstawiał mnie na pewnym szkoleniu, ponieważ on mnie zaprosił na nie, powiedział tak. Poznałem Andrzeja i mogę powiedzieć jedno. Facet ma pomysł na życie. Facet ma pomysł na życie. I powiem, że to jeden z takich milszych komplementów, jakie kiedykolwiek w życiu usłyszałem. Jak brzmi ta moja koncepcja? Ta koncepcja składa się z kilku kwestii, przez które przejdę po kolei. Pierwsze, czy masz ekscytującą wizję swojej przyszłości? Zanim zaczniesz wspinać się po drabinie sukcesu, Upewnij się, że drabina jest oparta o właściwy budynek. Tak powiedział Kowej. A więc pierwsze, co człowiek potrzebuje odkryć w sobie, to jakieś marzenie, pragnienie, cel. Tak ja rozumiem wizję przez. definiuję wizję w ten sposób, że to jest obraz przyszłości, który cię ekscytuje. I to jest. Bardzo ważne, ponieważ we wszystkim w życiu zapłacisz cenę. Zapłacisz cenę za ekscytujące, wspaniałe, pełne osiągnięć, wspaniałych relacji, zdrowia, opieranie życia na swojej pasji. Zapłacisz cenę za to. Zawsze jest tak zwany korzyść alternatywny, czyli jest jakaś cena do zapłacenia, ale jest też cena do zapłacenia, kiedy prowadzisz smutne, monotonne, bezsensowne życie. Za to też jest cena do zapłacenia. Więc bardzo ważne pytanie, zanim cokolwiek zaczniemy się zastanawiać, co zrobić ze swoim życiem, czy wybrać taki zawód, czy taki, czy siaki, czy owaki, jak być produktywnym i te wszystkie inne ważne rzeczy, te strategie, to jest pytanie, co jest twoją wizją na życie? Czy masz taką wizję? Czy masz ten obraz przyszłości, który cię ekscytuje, który cię porywa, który cię nosi, w którym mówisz, wow, to jest właśnie to, co ja potrzebuję. To jest właśnie to, co chciałbym osiągnąć. Tak chciałbym, żeby moje życie wyglądało. Może masz takie i to jest wspaniałe. Masz już jeden punkt w tej koncepcji życia, bardzo ważny punkt, punkt startu. To nie jest punkt dojścia, to jest punkt startu dopiero. Ale jeżeli nie wiesz, to czy wiesz, jak ją odnaleźć? Czy wiesz, jak ją odnaleźć? Tak? I to jest pierwszy moduł, który omawiam, jak odnaleźć swoją życiową wizję. Ale teraz omawiam to w całości, żebyś zobaczył tą całą koncepcję razem. Drugie bardzo ważne pytanie, gdzie jest źródło życiowej energii? Gdzie jest źródło życiowej energii? Wiesz, kiedy zakładałem firmę Koach, dzisiaj trochę śmiać mi się z tego chcę, nie pomyślałem zupełnie o tym, ale kiedyś mi ktoś zapytał i te pytania czasami wracają. Ktoś mówi, wiesz, że w słowie coach popełniłeś wszelkie możliwe błędy, więc słowo koach to nie jest słowo coach, napisane z wszelkimi możliwymi błędami. To jest hebrajskie słowo, które oznacza dwie rzeczy. Pierwsze, praktyczna umiejętność do zrobienia czegoś i drugie, siła do zrobienia czegoś. I to dla mnie było i jest zawsze ważne. W życiu wiedzieć, jak coś zrobić, tak? mieć te praktyczne umiejętności. Z drugiej strony w życiu mieć to nastawienie właściwe, wewnętrzne, które sprawia, że... Wiem, gdzie jest źródło mojej energii, że mam siłę robić rzeczy, które wiem, że są właściwe. Więc są takie trzy elementy, które ja odkryłem w swoim życiu, bardzo ważne elementy, które sprawiają, że one są źródłem energii. Co więcej, opowiadam o tym trochę w dalszym module, ponieważ ja w życiu miałem dwa elementy odkryte, a trzeci miałem taki zaniedbany, nie, nie widziałam, że on istnieje, że jest źródłem energii to mało nie skończyło się to katastrofą w moim życiu. Więc jeżeli nie mamy w równowadze tych trzech elementów, jeżeli z trzech źródeł nie czerpiemy, to nasza dziś życiowa energia jest zablokowana. Nie wykorzystujemy w pełni tego potencjału. To jest bardzo ważne. Odkryć, co jest źródłem dla mnie energii. Możesz pomyśleć sobie teraz, co jest dla ciebie źródłem energii, co daje ci siłę w życiu. I pomyśleć, czy jeszcze potrzebujesz jakichś nowych źródeł energii, czy przydałoby ci się więcej życiowej energii. Niektórym być może nie, ale niektórym być może tak Kolejne, trzecie pytanie, trzeci moduł, który później omawiam To jest jak być produktywnym tak? Sparafrazowane przeze mnie stwierdzenie Sukces przyjdzie, ale musicie zastać przy pracy Ja w to głęboko wierzę Głęboko wierzę w to, co mówi Biblia, że każda mozolna praca przynosi zysk I to jest właśnie też pułapka ponieważ jakikolwiek mozolnej pracy się nie podejmiesz, to ona zysk ci przyniesie. Jeżeli, nie wiem, będziesz chciał być człowiekiem, który zamiata ulicy, to jest w porządku, potrzebujemy takich ludzi i będziesz zamiatał ją i będziesz najlepszy w twoim zawodzie, jednak to nie jest twoja życiowa pasja. Jeżeli jednak twój potencjał życiowy jest większy, to twoja produktywność sprawi, że będziesz najlepszy, ale nie będziesz usatysfakcjonowany. To jest właśnie ta różnica między byciem szczęśliwym a osiągnięciem sukcesu. Kiedy jesteś szczęśliwy, to jesteś szczęśliwy wewnątrz i osiągnąłeś sukces na zewnątrz. Kiedy tylko osiągnąłeś sukces, to ten sukces jest na zewnątrz, ale w środku nie masz tego poczucia szczęścia. Więc dlatego wcześniej mówię o wizji, dlatego wcześniej tłumaczę życiową energię, czyli siłę do zrealizowania tej wizji, ale teraz mówię o bycie produktywnym. Bo wielu ludzi myli to, bycie zajętym, a bycie produktywnym to absolutnie nie jest to samo. Absolutnie to nie jest to samo. Nie możemy mierzyć bycia zajętym, czy nawet działań, które podejmujemy. Musimy mierzyć dokonania. Znaczenie ma nie tyle to, co robisz, ale to, co faktycznie zostało zrobione. Wspaniałe zdania Larego Vinieta. Te zdania one dużo tłumaczą. Taką subtelną różnicę, ale bardzo ważną. Ktoś powiedział, że inteligencja to jest zdolność dostrzegania subtelnych różnic. Im większe, im subtelniejsze różnice umiesz dostrzec, tym bardziej jesteś inteligentny. Produktywność właśnie na tym polega, że rozróżniasz między działaniem, a między skutkiem działania. To wcale nie oznacza, że trzeba pracować więcej i teraz każdą minutę wyżyłować. Nie, wręcz przeciwnie. Bycie produktywnym często oznacza, że właśnie potrzebujemy mniej pracować, ale mądrzej. Więc bycie zajętym, a bycie produktywnym to mogą być dwie różne sprawy w życiu danego człowieka. Ja określiłem sobie taką strategię produktywności, czyli masz wielkie, jak to mówi mój znajomy, seksowne cele, drugie robisz małe kroki, naprawdę małe, realne kroki, które jesteś w stanie robić każdego tygodnia, każdego miesiąca, każdego kwartału, każdego roku, każdego, każdej dekady i to, co widzisz, to realne zmiany. Masz wtedy takie podwójne poczucie. Z jednej strony ty czujesz, że no jest postęp, ale idzie powoli, a z drugiej strony ludzie z zewnątrz patrzą na twoje życie i mówią wow, ale dokonałeś postępu. Więc to jest dobry taki feedback. Wielkie cele, małe kroki, realne zmiany. Ale jak robić te małe kroki, tworzące realne zmiany w codziennym życiu? Nieraz, kiedy prowadzę szkolenie, szczególnie to szkolenie o życiu pełnym pasji, czyli jak odkryć, rozwinąć, zamienić w biznes swoją pasję, to opowiadam różne historie, one są inspirujące, widzę, że porywają ludzi. Kiedy ludzie odkrywają swoje marzenia i mówią, to ich porywa. Kiedy tworzą plan rozwoju, to ich porywa, ale kiedy schodzimy już do takich detali, co zrobisz w następnym tygodniu, jak będą wyglądały kolejne tygodnie, to okazuje się, że to nie będzie wielkiej ekscytacji. To będzie mrówcza, mozolna praca, która jednak przyniesie wielki efekt. I teraz to jest ten moment. Czy ty wiesz, jakie małe kroki dzisiaj w twojej konkretnej sytuacji, w której jesteś, jakie małe kroki mogą zaprowadzić cię dalej? Czy wiesz, jak wygląda Twój plan dnia? Czy Ty masz w ogóle plan dnia? Czy masz swoje priorytety? Czy masz rzeczy, które wybrałeś i nimi zarządzasz i one sprawiają, że jesteś produktywny? To są ważne pytania. Znajdź na nie odpowiedź. Ja omawiam to w module jak być produktywny, natomiast kolejny moduł to jest, jak znaleźć czas na sprawy ważne. Jak znaleźć czas na sprawy ważne. Uwielbiam to, co powiedział Eisenhower. Uwielbiam, bo widzę, jak to się sprawdza w moim życiu. Sprawy ważne rzadko są pilne. Sprawy pilne rzadko są ważne. Genialne rozróżnienie. Zresztą Eisenhower to dla mnie jest taki wzór właśnie w tym, jest taka historia z jego życia, kiedy był już prezydentem, spotkanie, najznakomitsi biznesmeni kraju, omawiają sytuację, spotkanie się przeciąga, wchodzi jego w i mówi dziadku mieliśmy pograć w piłkę. On przerywa spotkanie na pół godziny. Biznesmeni są oburzeni, a on mówi, słuchajcie, słuchajcie, wam zawsze wytłumaczę, dlaczego, pół godziny przedłużam spotkanie. Mojemu wnukowi nie. Genialna rzecz, on umiał rozróżnić sprawy ważne od spraw pilnych. Mówi się, że kiedy człowiek będzie umierał, to nie będzie myślał o tym, wow, szkoda, że więcej czasu nie spędzałem w biurze, tylko mówi, szkoda, że więcej czasu nie spędzałem z rodziną. Chociaż i pewnie tu znajdą się wyjątki, bo ludzie są różni, ale generalnie sprawy ważne rzadko są pilne i dlatego potrzebujemy my sprawić, żeby stały się dla nas ważne i umieścić je w jakimś czasie i, i znaleźć na nie czas. Właśnie. Moje życie odmieniło się, kiedy usłyszałem takie zdanie, które mi powiedział kiedyś znajomy. To nieprawda, że nie masz czasu na sprawy ważne. To, na co poświęcasz czas w swoim życiu, pokazuje, co naprawdę jest dla ciebie ważne. Nie powiedziałem. To nie jest prawda. Ja powtórzę Posłuchaj jeszcze raz. To nieprawda, że nie masz czasu na sprawy ważne. To, na co poświęcasz czas w swoim życiu, pokazuje, co naprawdę jest dla ciebie ważne. Nie zgodziłem się z nim dyskutowałem, ale on mówi w pewnym momencie, nie dyskutujesz ze mną, dyskutujesz ze sobą, szukasz wymówek, nie rozwiązań. Więc podobnie jak ja, możesz się zgodzić, nie zgodzić, ja dzielę się swoim doświadczeniem. i Jedno z odkryć, które zawdzięczam tutaj bardzo mocno Kovejowi, to kiedy byłem przepracowany i szukałem jakiegoś rozwiązania, i mówiłem, tych wszystkich zajęć nie da się upchnąć i tych zajęć jest, i kiedy firma teraz dynamicznie się rozrasta, tych zadań jest jeszcze więcej, ale zobaczyłem jedną rzecz, musisz się kierować kompasem, nie zegarkiem. Jaka jest różnica? Kompas wskazuje Ci Twoją rzeczywistą północ, Twoją rzeczywistą ekscytującą wizję, kierunek Twojego życia, a zegarek to jest tylko plan, od tej do tej to muszę zrobić, to muszę... Generalnie zegarek niewiele Ci pomoże. Ponieważ życie jest dynamiczne i wprowadza zmiany i wiele rzeczy się dzieje. Czasami z pewnych rzeczy musisz świadomie zrezygnować, żeby wybrać rezygnuje z dobrych, żeby wybrać lepsze, natomiast nie możesz stracić z oczu rzeczywistej północy. To, co pokazuje Ci Twój kompas, to, do czego w życiu zmierzasz, to, co naprawdę chcesz osiągnąć. Czy Ty wiesz, jak zarządzać sobą w czasie? Czy masz czas na sprawy ważne w Twoim życiu? To omawiam w kolejnym module. Kolejna rzecz istotna, która tworzy zdrową koncepcję życia, to jest. Jak mieć pozytywne nastawienie? Najwyższą wolnością człowieka jest wybór własnej postawy w każdych okolicznościach. Najwyższą wolnością człowieka jest wybór własnej postawy w każdych okolicznościach. Kto to powiedział? Czy jakiś mówca motywacyjny Stanów Zjednoczonych? Nie. To powiedział człowiek, Wiktor Frankl, który Żyd, który mieszkał w Austrii, który kilka lat przeżył w obozie koncentracyjnym. Ten człowiek w tych okolicznościach odkrył tą prawdę, że chociaż na zewnątrz praktycznie był podlony, zniewolony i bliski śmierci, to jednak zawsze miał wybór, jak na to zareagować. Nawet kiedy zginęli jego najbliżsi, on zdecydował, mam swój cel. On nadał sobie znaczenie i to znaczenie jego bycia w obozie było takie, kiedy stąd wyjdę, opowiem innym ludziom o tym, że człowiek jest w stanie wytrwać nawet w takich warunkach i przeżyć. I tak się stało. Dokładnie tak się stało w jego życiu. Kiedy pierwszy raz stanął przed ludźmi, którzy mieli posłuchać jego historii, ze łzami w oczach powiedział, kochani, to wy pomogliście mi przeżyć obóz. Ludzie patrzyli zdziwieni, o czym on mówi? A on mówi, tak, przez całe miesiące i lata myślałem o tym, jak stanę przed ludźmi i jak opowiem im o tym, że przeżyłem obóz koncentracyjny, że człowiek może przeżyć, że największą wolnością człowieka jest wybór własnej postawy w każdych okolicznościach. Wow, to robi na mnie wrażenie. Sukces, to jest o 80% zależy od nastawienia, w 20% od praktycznych umiejętności. Więc widzisz, aby cokolwiek, cokolwiek w swoim życiu osiągnąć, to potrzebujesz po pierwsze być pewien, że to coś istnieje, a po drugie, że Ty możesz to zdobyć. Czyli Twój cel musi być wielki, ambitny, seksowny, ale możliwy do osiągnięcia ogólnie. I po drugie, Twoje nastawienie musi być ja to osiągnę. I tu nie wiesz, są dwie, jakby, dwa, na dwa sposoby można wpaść do rowu, który jest przy drodze. Jeden rów to jest czarne okulary, nie, co ty mówisz, ja nigdy z moją przeszłością, z moją przyszłością jestem za stary, jestem za młody, za inteligentny, za głupi, różne rzeczy. A z drugiej strony zbyt różowy okular. tak, oczywiście, tak, wyjdę, wysłucham tego podcastu i zaraz coś osiągnę. Nie, jedno i drugie nie jest prawdą. Pomiędzy wielkim celem, a momentem, którym jesteś, ty wiesz co ci dzieli, prawdopodobnie kilkadziesiąt lat. Ale już sama droga będzie Cię rozwijać i będzie Cię ekscytować, a osiągnięcie celu, kiedy wejdziesz w swoje flow, kiedy wejdziesz w swoje momentum, czyli ten wszystko zaczyna iść w taki sposób, że i przychodzi zadowolenie, i wspaniałe relacje, i klienci, i zdrowie, i pieniądze. Trudności też są oczywiście, ale inne są problemy życia, inne są problemy śmierci. Problemy śmierci są takie, jak tu przeżyć, problemy życia są takie, okej, okay, jak rozwinąć się jeszcze bardziej. Czy więc masz te pozytywne nastawienie? Czy wiesz, jakie czynniki wpływają na pozytywne nastawienie? Czy wiesz, jak ukształtować w sobie takie pozytywne nastawienie? Bardzo ważne pytania. Odpowiadam na nie w tym module. Jak mieć pozytywne nastawienie? Kolejny moduł. Jak być osobą kreatywną? Jak być osobą kreatywną? Prace swoich marzeń łatwiej jest sobie stworzyć niż znaleźć. Kto szuka pracy w sposób konwencjonalny, raczej nie może na to liczyć. Aby sobie taką pracę zapewnić, trzeba doskonale znać samego siebie. Widzisz, genialne zdanie, które mówi o tym, co to znaczy być osobą kreatywną. Raczej coś stworzyć. Widzisz, to jest ważne w życiu. Jesteśmy stworzeni między innymi do tego, żeby tworzyć kolejne rzeczy. Kiedy człowiek coś tworzy, ma takie poczucie wow. Pamiętam, przed laty byłem na takim szkoleniu, i człowiek, który chciał nam coś pokazać, powiedział, teraz robimy ćwiczenia, na końcu je wyjaśnię. I dał nam glinę i kazał nam lepić coś z gliny. No, na początku wielka niechęć, ale każdy coś tam, coś tam ulepił. Ja też. I kazał nam jeszcze przez jakiś czas to tak dopracować, żeby było takie jak najładniejsze, jak umiemy. I okej, okay, wszyscy to położyliśmy tak na stole. Kazał nam odejść na koniec sali, potem stanął, wziął młotek i rozwalił każdą z tych rzeczy, którą stworzyliśmy z gliny. I zapytał, jak się teraz czujesz? Ja byłem wściekły, byłem o krok od tego, żeby podejść i go uderzyć. Wiesz, kiedy robiłem, kiedy zobaczyłem tą glinę, to pierwsze co myślałem, nie, nie umiem nic stworzyć. Potem coś tam zrobiłem, niezbyt mi się podobało, no okej, okay, jakoś tam to wyszlifowałem. Wiesz, poświęciłem na to czas, prawie godzinę czasu, coś tam stworzyłem i w momencie, kiedy ktoś coś stworzył, wiesz, wcześniej to nie wydawało mi się taką wartością. i Tak to w życiu jest, tak, że dopiero jak coś stracimy, to często to doceniamy, niestety. Natomiast w momencie, kiedy on to uderzył, po prostu taka wściekłość, taka irytacja powstała we mnie, ja mówię, jak to możliwe, jak to możliwe, ktoś zniszczył efekt mojej pracy i to mi coś pokazało i on wtedy powiedział, zobacz, zawsze gdy coś tworzysz, wkładasz część siebie, kiedy tworzysz jakieś produkty, kiedy tworzy jakieś usługi, czy nawet w tym znaczeniu stwarzanie dzieci kolejnego pokolenia, to jest część ciebie. Jesteś z tym związany. Ja to doskonale rozumiem, teraz działając w usługach, kiedy ja się dzielę rzeczami takimi jak tutaj, o produktywności, to ja się dzielę częścią siebie, częścią czegoś, co pomogło mi zbudować moje życie, osiągnąć pewne rzeczy. I jakby to Rozumiem, że to jest szczególna wrażliwość wtedy, kiedy ktoś to przyjmuje lub kiedy ktoś to odrzuca. Ale jeżeli nie dzieli się częścią siebie, to jest trochę tak, jak nie mieć dzieci. Pewnego rodzaju miłości i szczęścia nigdy nie poznasz. Trudu i cierpienia też, oczywiście, ale też miłości i szczęścia. Więc warto być osobą kreatywną. To i w relacjach się sprawdza, ale też w biznesie. Tak? Jedną z kreatywności we mnie była, żeby napisać, sprzedać książkę, zanim się ją napisze. To było genialne, sprzedać 1600 sztuk książek, zanim się ją napisze. Ale trzeba wiedzieć, co uruchamia kreatywność, bo widzisz, kreatywność sama w sobie właśnie na tym polega. Że kreatywność nie polega na tym, że teraz nagle ktoś yy, powie Ci tak, yy, okej, okay, musisz, musisz zrobić tak i tak i tak i tak. No właśnie to nie jest kreatywność, to jest odwrotność kreatywności. I tego też potrzebujemy, absolutnie. Potrzebujemy takich wydarzeń, kiedy po prostu siedzimy i ktoś nam kawę na ławę wykłada i mówi po kolei, jak coś zrobi, na przykład jak kupić nieruchomość. Potrzebujemy tego absolutnie. Ale potrzebujemy też tych rzeczy, kiedy chcemy pracy swoich marzeń, kiedy chcemy idealnego związku, kiedy mamy problemy i w konwencjonalny sposób nie można ich rozwiązać. Wtedy potrzebujemy czegoś, co uruchamia kreatywność. Pomyśl sobie, co uruchamia kreatywność w twoim życiu. Teraz przez chwilę bądź kreatywny na temat kreatywności. Tak? To nie masło maślane, to głęboka prawda życiowa. Co uruchamia kreatywność w twoim życiu? Ja pokazuję kilka sposobów w tym module. Natomiast Ty zobacz, co uruchamia kreatywność w Twoim życiu. Ważna, bardzo ważna, jedna z najistotniejszych rzeczy. Jak być osobą kreatywną. Kolejny moduł to jest jak zbudować inspirujące relacje. Jak zbudować inspirujące relacje. Relacje z ludźmi pomagają nam określić, kim jesteśmy i kim możemy się stać. Większość z nas zawdzięcza sukces relacjom z innymi. Głęboka prawda, która mówi o kilku rzeczach. Po pierwsze, relacje określają, kim jesteśmy. Wiesz, człowiek, jeżeli się z kimś, z czymś utożsamia, może iść bardzo daleko. Widzisz, ludzie, którzy utożsamiali się ze sobą w czasie na przykład II wojny światowej, byli złapani przez wroga, torturowani albo nakłaniani jakimiś korzyściami, żeby zdradzili swoich, nie zdradzali ich. Dlaczego? Bo się utożsamiali z tymi ludźmi, z tą sprawą, ponieważ ich kochali. Człowiek utożsamia się ze swoją rodziną. Człowiek utożsamia się ze swoją grupą towarzyską. Człowiek utożsamia się z jakąś grupą, nie wiem, na przykład fani piłki nożnej utożsamiają się razem. I biją innych fanów, bo tamci utożsamiają się z kimś innym. Więc ta tożsamość prowadzi nas przez życie. Ta tożsamość sprawia, że pewne rzeczy robimy, a innych rzeczy nie robimy. Tak? I ta tożsamość wydobywa z nas potencjał albo nie. Jeżeli jesteśmy połączeni z właściwymi ludźmi, mamy właściwe efekty. Jeżeli jesteśmy połączeni z właściwymi ludźmi, mamy niewłaściwe efekty. Ktoś powiedział, chcesz zobaczyć swoje życie za 10 lat? Nie patrz w szklaną kulę? Popatrz na ludzi, z którymi spędzasz najwięcej czasu, na ich wartości, na ich priorytety, na ich życiowe osiągnięcia i to Ci pokaże, jaki będziesz za 10 lat. Pamiętam ten moment w moim życiu, kiedy z moją żoną zdecydowaliśmy, chcemy poznać nowych ludzi w naszym życiu. Chcemy poznać innych ludzi. I kiedy zaczęliśmy ich poznawać, to pierwsze było poczucie, wow, ale my to nie pasujemy, my jesteśmy kimś dużo niżej. Ci Ludzie nie głaskali nas po głowie, nie mówili, a dasz radę, oni byli sobą, akceptowali nas takimi, jakim jesteśmy. I po pewnym czasie zaczęliśmy widzieć, że my też zaczynamy osiągać coś więcej, zaczynamy wchodzić na kolejne poziomy, że zaczynamy dorastać. Są trzy elementy, które tworzą inspirujące relacje. Jeżeli chcesz takie relacje stworzyć, potrzebujesz znać trzy elementy. Potrzebujesz uniknąć jednego najczęstszego błędu i potrzebujesz zadać sobie cztery pytania. O tym mówię wszystkim w module jak zbudować inspirujące relacje. I bonusowy moduł. Stres. Twój wróg czy przyjaciel? Churchill powiedział tak. Gdy przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się. Gdy przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się. Genialna myśl. Jeżeli w twoim życiu się nie układa, jeżeli rzeczy idą źle, musisz wiedzieć, jak przejść te trudności. Widzisz, stres może być twoim przyjacielem. Może cię jednak pozytywnie nakręcać. Generalnie stres sam w sobie może spowodować, że będziesz walczył w sytuacjach, o które trzeba walczyć, albo że się wycofasz z sytuacji, w których wycofać się trzeba. I tutaj on okazuje się twoim przyjacielem. Jeżeli stres jednak jest przesadnie długi, staje się twoim wrogiem, i zaczyna Cię dobijać. Więc widzisz, kiedy stres przychodzi do Twojego życia, czyli taka blokada emocjonalna, która sprawia, że nie masz dostępu do swoich zasobów, że Twój potencjał jest uśpiony albo zablokowany, bo tym jest właśnie stres. Kiedy stres odchodzi z naszego życia, nagle wiemy, jak coś zrobić, ale wcześniej nie widzieliśmy, bo byliśmy zestresowani. Tak na tym polega jego pułapka. Więc w tym ostatnim bonusowym module nie dużo teoretyzuję na temat stresu, natomiast poświęcam dużo czasu na omówienie 18 praktycznych technik radzenia sobie ze stresem. 18 praktycznych, przetestowanych w ogniu walki w moim życiu, technik, dzięki którym możesz sobie radzić ze stresem. Widzisz, w ten sposób wygląda ta cała koncepcja. Dlatego nazwałem ten cykl owocność, czyli coś więcej niż produktywność. Ponieważ produktywność to jest jak robić rzeczy właściwie. Natomiast owocność to jest jak robić właściwe rzeczy we właściwy sposób. Tak? Różnica to nie jest tylko gra słów, ale gra rzeczywistości. Czyli najpierw musisz mieć swoją wizję, musisz mieć, wiedzieć skąd brać siłę, musisz wiedzieć jak być produktywnym i te wszystkie inne elementy i jak radzić sobie z trudnościami. Tak brzmi ta koncepcja. Kowej mówił o sobie tak, że człowiek jest stworzony do tego, żeby żyć, kochać, uczyć się i tworzyć trwałe dzieła. Żyć, kochać, uczyć się i tworzyć trwałe dzieła. To było jego przesłanie jakieś życiowe. Tak Często się mówi te siedem nawyków. Te siedem nawyków to już było to, jak to zrealizować, ale to było jego przesłanie. Ja mówię, żyj życiem pełnym pasji. Żyj życiem pełnym pasji. To jest jeden z większych komplementów, jaki dostałem w ostatnim czasie. To pewna firma, dla której prowadziłem szkolenie, poprowadziłem ich, po poprosiłem ich później, żeby napisali mi referencje i napisali bardzo ciekawą rzecz. Kilka tam rzeczy co do moich umiejętności, polecenia i na końcu takie zdanie. Jak zacząłem je czytać, to aż zdębiałem. Zdanie zaczynało się tak. Andrzej Burzyński jest tym, za kogo się podaje ja mówię, zaraz, ale o co chodzi? Natomiast dalsza część zdania sprawiła, że miałem łzy w oczach. Jest człowiekiem pełnym pasji. Andrzej Burzyński jest tym, za kogo się podaje. Jest człowiekiem pełnym pasji. I to było niesamowite, ponieważ to jest właśnie moje życiowe przesłanie. Żyj życiem pełnym pasji. Kiedy ktoś to dostrzega i kiedy ktoś o tym mówi, to masz takie potwierdzenie z zewnątrz. Wow. Jednak jest to owoc, który też dostrzegają inni. A co ty mówisz o swoim życiu? Jak twoje życie wygląda dla ciebie? Jak twoje życie wygląda dla ciebie? Jakim zdaniem ty właśnie opisałbyś swoje życie? Nie wiem, jak ty byś je opisał, natomiast gdybym ja miał powiedzieć o największej tajemnicy sukcesu. Rozumiesz, czyli Kowej mówił, żyć, kochać, uczyć się, tworzyć trwałe dzieła, a kiedy go zapytano o tajemnicę sukcesu, to powiedział siedem nawyków. Ja mówię, życie pełne pasji. Gdybym miał powiedzieć o tajemnicy sukcesu, to mówiłbym o tych rzeczach, o których mówiłem teraz do ciebie i o tym jest to całe audioszkolenie. Natomiast gdybym miał powiedzieć, sekret sekretów, tak, czyli główna rzecz, która sprawia, że człowiek może osiągnąć w życiu to, co chce, to pozwól, że zacytuję Tomasa Fowella Backstona, który powiedział Jestem zwolennikiem doktryny, której niewiele zawdzięczam, ale jest to wszystko, co kiedykolwiek miałem. Mianowicie przy przeciętnych zdolnościach i nieprzeciętnej wytrwałości można osiągnąć wszystko. Przy przeciętnych zdolnościach i nieprzeciętnej wytrwałości można osiągnąć wszystko. Kiedy usłyszałem pierwszy raz to zdanie, powiedziałem, wow, tak, to jest o mnie. To jest dokładnie o mnie. Uważam, że jestem człowiekiem o przeciętnych zdolnościach, ale o nieprzeciętnej wytrwałości. I wszystko, co mam, jakkolwiek może to się wydawać dla kogoś innego, małe czy duże, dla mnie to jest duże, Osiągnąłem właśnie przez tą nieprzeciętną wytrwałość. I oczywiście, żeby być wytrwałem, to po pierwsze, musisz być aktywnym. Ponieważ, jak mówi stare przysłowie, nawet kiedy znajdziesz się na właściwej drodze, zostaniesz przejechany, jeżeli będziesz tylko na niej siedział. Więc odnalezienie właściwego kierunku to jest pierwszy krok, ale kolejny krok to bycie po prostu osobą aktywną. Bycie aktywną, wytrwałą osobą nie oznacza bycie upartą osobą, bo różnica między wytrwałością a uporem polega na tym, że źródłem wytrwałości jest silna wola, a źródłem uporu jest silna niechęć. Źródłem wytrwałości jest silna wola, źródłem oporu jest silna niechęć. Więc streszczając ci to wszystko, tą całą koncepcję, zachęcam Cię. Oczywiście, żebyś skorzystał z tego audio szkolenia, ale jeżeli miałbym je streścić, to mówię o trzech krokach. Miej porywającą wizję dla swojego życia. Rób małe kroki. I przyglądaj się realnym zmianom, jakie to tworzy. I wracając do sekretu sekretów, kiedy ćwiczyłem karate, nasz trener często nam powtarzał: najdalej zachodzą nie najsilniejsi, ale najbardziej wytrwali. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy?